Słuchacie programu 7 dni z mediami przy mikrofonie jak zwykle Mauryce hawranek. Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Staszewski. Witaj Bartku. Bardzo mi miło. Dzisiaj będziemy w programie mówić o 20-leciu dwudziestoleciu wprowadzeniu lekcji religii do szkół, o wycofaniu wojsk z Afganistanu, które obiecywano na lipiec 2011 roku oraz o grupie żołnierzy, którzy transportu zabijali afgańskich cywilów i odcinali im palce jako trofea. W takim razie przechodzimy do pierwszego tematu. miało 20 lat od wprowadzenia religii do szkół. Według najnowszych badań Instytutu Homo Homini tylko 46% Polaków posyła chętnie swoje dziecko na lekcje religii w szkole. 15% chciałoby posłać na etykę, a 32% dałoby wolny wybór dziecku, gdyby lekcje etyki były organizowane. Ze wprowadzenia lekcji religii katolickiej do szkół cieszą się hierarchowie kościelni. Innowiercy, ateiści, a także wielu katolików uważa, że księża nie powinien być finansowani z publicznych podatków. Czy według Ciebie, Bartku, lekcje religii powinny być dalej nauczane w szkołach państwowych? To znaczy, wydaje mi się, że no powolna, powolna sekularyzacja w polskich szkołach, w polskiej edukacji następuje. Małymi krokami to, co się dzieje dzisiaj wokół krzyża, całe te afery, tylko zmniejszają ilość wiernych w kościele katolickim. Na pewno nie wzbudzają jakiegoś specjalnego entuzjazmu. Wydaje mi się, że jest to kwestią czasu, już teraz to jest naprawiane, już teraz Ministerstwo Edukacji apeluje, żeby rodzice zgłaszali wszelkie utrudnienia związane z lekcjami etyki, bo te mają być wprowadzane zamiast religii jako alternatywa dla uczniów, którzy na, na lekcje religii nie chcą uczęszczać, czyli no, coraz bardziej bierze się na poważnie ludzi, którzy nie są katolikami lub z tą wiarą w jakiś sposób yy, do końca nie są zapad brat, bo gdyby chcieli, to by uczęszczali na te lekcje, lekcje religii. Więc Wydaje mi się, że jest to rzecz, która postępuje i w ramach najbliższych 10 lat no, będzie, bardzo, będzie bardzo widoczny kontrast. Na pewno nie teraz jeszcze yy, zostaną podjęte jakieś kroki działania zmierzające ku całkowitemu oddzieleniu Kościoła od yy, naszego państwa. Na dzień dzisiejszy to chyba się nie za bardzo zapowiada, bo niedawno zwiększono liczbę tygodniową lekcję religii z jednej do dwóch. Tak jak mówię, no, dzisiaj to będzie taka, taka batalia między tymi, którzy są zwolennikami, a którzy są przeciwnikami. Dlatego tak jak sądzę, że przez 10 lat jest to okres czasu, w którym możemy w jakiś sposób doścignąć zachodnie państwa pod tym, pod tym jednym względem, które poradziły sobie z problemem od... No tu mam, mam na przykład przykład Szwecję, która jest moim najlepszym przykładem, która dawno temu oddzieliła państwo od Kościoła i sądzę, że w tym kierunku my również powinniśmy yy, iść. Powinniśmy, a czy to jest możliwe? Myślę, że oczywiście, że jest możliwe. No to co się, Mówię, przykład krzyża, to co się tam dzieje, że y, równie duże grono przeciwników, co i zwolenników, chociaż zwolenników uważam, że w tym momencie jest dużo mniej, y, że ludzie młodzi potrafią zademonstrować swoje poglądy, demonstrują i, i demonstruje je, i to pokazuje, że państwo dzisiejsze no, woła o zmiany, że ludzie nie chcą takiego typu katolicyzmu, takiego typu yy, schizofrenii publicznej, która ma miejsce na naszym yy, najbardziej prestiżowym miejscu, którym jest Pałac Prezydencki. Według badań Instytutu Homo Homini, yy, tylko 46% Polaków posyła chętnie swoje dziecko na lekcje religii, 15% byłoby posłać na etykę. Na 32% wolny wybór dziecku gdyby lekcje religii były faktycznie organizowane. Obecnie właściwie są tylko organizowane lekcje religii, lekcje etyki raczej nie. Ja pamiętam, jak sam chodziłem do szkoły i y, już wtedy było mówiono o tym, że nie, nie, nie trzeba uczęszczać na lekcje religii. Teraz skorzystałem z tej możliwości, nie tylko ja, była też grupa, moi, grupa moich znajomych, ale niestety wtedy też miała być ta alternatywa w formie etyki. Jak dobrze pamiętam, to y, jedyną alternatywą, jaką mieliśmy, to pójść do biblioteki, która była w szkole i tam przesiedzieć całe te zajęcia. Obawiam się, że również i w tym momencie tak wygląda alternatywa dla religii w innych szkołach. No Do tego trzeba, trzeba poruszać te, ten wątek to jest dobrze, że ministerstwo dzwoni na alarm, żeby rodzice informowali o tym, że te zajęcia etyki nie, nie mają miejsca jako alternatywa. E, czy pomysł organizowania lekcji religii w samym środku zajęć e, jest dobry? Oczywiście, no rzeczywiście, że nie. No to powinno być pozaobowiązkowe, najlepiej na terenie parafii, bo czego szkoła ma udostępniać za darmo swoje pomieszczenia na lekcje, no to od razu trzeba byłoby wszystkich innych mniejszości umożliwić wszystkim tym innym mniejszościom kultywowanie swoich praktyk religijnych na terenie szkoły. Szkoła to jest miejsce świeckie i takie powinno pozostać. Ró również jestem za zdjęciem krzyża jakichkolwiek innych znaków, które identyfikują szkołę pod takim czy innym. Chyba, że jest to szkoła prywatna, bo tam to sobie można robić, co się chce. I wtedy rodzice z całą co zapisują yy, swoje dzieci. Ale jeżeli to jest szkoła publiczna, państwo jest publiczne, również i szkoły są publiczne, no to dlatego powinna być całkowicie oddzielona sfera re religijna. I tam, gdzie jest kościół, tam powinny takie zajęcia być. Czyli to jest, moim zdaniem, teren parafii. Podatki płacisz? Płacę, niestety, płacę. Podoba mi się pomysł, że z Twoich podatków e, jakiś tam procent idzie e, do kieszeni księdza za nauczanie lekcji w jakiejś w szkole. Nie podoba mi się tak samo jak to, że zarządów zarządu PiS-u wybudowano świątynię O Patrzności Bożej, zdaje się. Z, z podatków, za naszych podatków. To już zbudowano, czy jeszcze budują? Ja byłem wczoraj, miałem, miałem szansę być w Warszawie, byłem pod tą świątynią, widziałem, wygląda jak wielki bunkier okazałych rozmiarów. A schron przeciwatomowy. Jak schron przeciwatomowy, tak. Ja takie do kolegów się śmiałam, że właśnie w czasie wojny, ponieważ można zauważy, było zauważyć, że to są żeliwne, takie bloki, no, może służyć jako schron. Nie, nie dlatego, że nie będzie się bombardować kościołów, a dlatego, że będzie bardzo wytrzymała ta konstrukcja. Za bardzo, moim zdaniem, na kościół. powinien być drewniany, jeżeli już ma, mówimy o skromności w kościele. E, wracając do podatków, kto powinien finansować nauczanie lekcji religii? Kościół. Jak nie mają pieniędzy, nikt sprzeda za obraz. Aha. Ja jestem wielkim zwolennikiem oddzielenia kościoła od państwa. Uważam, że państwo zawdzięcza wiele kościołowi, kościół zawdzięcza wiele państwu polskiemu, ale nie w ten sposób odwdzięczamy się zarówno politycznie, jak i finansowo. Dzisiaj jesteśmy oboje tworami, zarówno państwa, jak i religia jest obecnie tworami jakimiś, no i politycznymi również, bo kościół też przyłożył rękę do debaty wyborczej. Więc można, je, można też go uznać za jakiś taki twór polityczny również. I każdy powinien rzepkę sobie skrobać, a nie, że z naszych podatków państwo jest... Takim dosyć mitycznym tworem. Państwo to my i jesteśmy różni. Zarówno jesteśmy katolikami, w procesie, protestantami, ewangelikami itd. Dlaczego wszyscy mamy łożyć na kościół jeden katolicki? Jak sądzisz, czy lekcje religii w szkołach przyczynią się do wzrostu popularności tej religii w Polsce, czy raczej do jej upadku? Oczywiście, że do upadku, ponieważ katecheci, którzy tam są, no, no i księża również, którzy nauczają, nie są absolutnie przygotowani do konfrontowania się z uczniami, którzy zadaję coraz bardziej uciążliwe pytania. Coraz częściej słyszę o tym, że i z własnego doświadczenia również pamiętam, że są to suche lekcje, gdzie się omija Stary Testament, który jest niezwykle niewygodnym do omawiania. Omawia się Nowy Testament. Więc jest to takie nau nauczanie tych takich bardziej zjedliwych fragmentów. Kto pyta o Stary Testament, to co się tam działo, to już to bardzo ciężko. Do... No, są to trudne pytania. Czyli w pewnym sensie prezent, jaki rząd e... Podrował Kościowi po roku 1990, jakim był właśnie jakim był właśnie powrót Kościoła do szkół państwowych, to raczej takie jakby kukuł Caio, tak? Oczywiście i to jest. gdybyśmy byli ludźmi może średniowiecza, to może byśmy tak jak wtedy kupowali to wszystko. Dzisiaj jesteśmy w XXI wieku, bo jeśli tak to jest zadziwiające. Jak wielu ludzi przyjmuje tą papkę, jaką jest czasami to taka, nie mówię o wszystkich katolikach, ale niektóre środowiska katolickie bardzo te stricte fundamentalne, jakie ja je nazywam, które obserwują pewne no, niewyobrażalne brednie na temat choćby teorii ewolucji. No są to rzeczy niewiarygodne, a wielu ludzi to popuje i to jest straszne, że żyjemy w XXI wieku, gdzie tacy ludzie są i, i, i w sprzeczności z, z nauką istnieją. Zresztą no, sama ewolucja też nie stała w 100% z tego co mi wiadomo udowodniona. To też jest forma takiej wiary. Nie należy mówić o teorii ewolucji, tylko ewolucji jako takiej, bo teoria już to nie jest. A to się jest temat na debaty debatę, mi się wydaje. Oczywiście. W takim razie przechodzimy do tematu dotyczącego Afganistanu. Wycofanie wojsk z Afganistanu, które obiecywano na lipiec 2011 roku, może okazać się farsą. Z jednej strony dyskutuje się o spektakularnym wycofaniu kilku tysięcy żołnierzy, z drugiej rozlegają się głosy, że i to jest zbyt wiele. Szef NATO Anders F. Rasmussen zasugerował, aby zamiast wycofywać jednostki z Afganistanu, przenieść je po prostu z jednej prowincji do drugiej, co będzie wyglądało w mediach jak ewakuacja, a dla naszej okupacji będzie najlepszym rozwiązaniem. Obecnie w Afganistanie stacjonuje 140 tysięcy żołnierzy NATO. Jak sądzisz, Bartku, czy wojska amerykańskie wycofają się z Afganistanu do 2011 roku? Może nie do 2011, ale na pewno do innej daty bliżej, bliższe lub dalsze, no na przykład 2015, ale sądzę, że wojska się wycofają, ale sami Amerykanie na pewno ze swoich inwestycji, no, ze swoich udziałów w Afganistanie na pewno tego nie zrobią, czyli być może militarnie zostanie to oczyszczone z, z amerykańskich fizycznie wojsk, ale na pewno swoje udziały zostawią w formie kompanii naftowej, które przejęły yy, złoża i tak dalej i tak dalej, więc to może to będzie tego typu wyjście. Z jakiego powodu Amerykanie nie chcą opuścić Afganistanu? Dlaczego na przykład nie zakończą wojny już teraz? W ogóle po co tam siedzą? Tak, siedzą tam po to, żeby żerować na biednym yy, afganistańskim, cierpiącym teraz yy, ludzie, obywatela, którzy nie za bardzo wiedzą, o co w tej wojnie chodzi, bo nie ma zbytnio... Nie jest im to wyjaśniane. Ja miałam sam do czynienia z ludźmi z Afganistanu, miałem parę przyjaciółek, mieszkańcy jeszcze Szwecji. Są to ludzie, którzy uciekają z tego kraju, bo nie wiedzą, co się dzieje, chociaż większość z nich kiedyś zrozumie, o co chodzi. Jest im wdzięczna za, za tą interwencję, ale na pewno nie, nie wierzą w takie czysto humanitarne działanie tam. Bo wiadomo, że chodzi o ropę, chodzi o, o złoża i tak dalej czysty biznes, polityka nie jest... O narkotyki tak zwane? O narkotykach nie słyszałem, ale sądzę, że tam gdzie polityka, tam jeszcze się trzeba na interesy, więc tego też nie mogę wykluczyć. No a może też chodzi o to, że amerykańscy żołnierze lubią po prostu sobie strzelać do cywilów, ale o tym za chwilę. Grupa pięciu żołnierzy amerykańskich mordowała afgańskich cywilów w sportu i odcinała im palce jako trofea. W zbrodni dokonywali żołnierze jednostki Stryker stacjonującej w Kandaharze na południu Afganistanu. W czasie swoich patroli zabijali afgańskich cywilów rzucając granatami lub strzelając z karabinu. Żołnierze odcinali i zbierali palce zabitych jako trofeum oraz zrobili sobie zdjęcia z trupami. Swoje czyny traktowali jako zabawę. Pięciu żołnierzy oskarżono o morderstwo, a siedmiu o okrywanie zbrodni i pobicie żołnierza, który złożył doniesienie. Jak sądzisz, czy sport, jaki wymyślili amerykańscy żołnierze, ma szansę trafić na olimpijskie stadiony? Mi się wydaje, że może nie dzisiaj, może w przyszłości, bo jak widać po mediach już wszystkie praktycznie... Tabu opadło, ta więc tylko czekać aż będą do walki gladiatorów. Wydaje mi się, że no, jest to jeden z kolejnych incydentów, jak to ładnie się dzisiaj nazywa incydent. Nie mówi się o morderstwie, nie mówi się o morderstwach, mówi się o incydentach, który nastąpił. Wystarczy sobie przypomnieć polski incydent Namgarkel Nangarkel czy jeszcze innych amerykańskich incydentach, jak to ładnie mówimy, które zostały sfirmowane. No, albo o tym incydencie, o którym było niedawno głośno, że Polacy pociskami dosyć drogimi wysadzali tak. sobie dla zabawy afgańskiej. No więc i takie rzeczy wychodzą na wierzch i są dzięki takim portalom jak Wikileaks, który niedawno publikował no może niedawno tak dawno, bo już chyba miesiąc od tego czasu minie ale niedawno jakby nie było. Dokumenty wojskowe, tak jak dzienniki Afganistanu, si dobrze pamiętam, to były dzienniki Afganistanu, tak? No to, to były. To były z Afganistanu. Byli niepewnie czy nie chodzi przypadkiem o Irak. Więc. Yy... Sądzę, że takie rzeczy są nieuniknione w przypadku tak wielkiej ilości ludzi. Ja nie pamiętam, ile ilu żołnierzy stacjonowało w Afganistanie, ale na pewno nie było to 10 tysięcy, ani 50, ani 100 tysięcy, było to o wiele, wiele więcej. Są to też tylko ludzie, no ja nie zamierzam nikogo tutaj rozpowiedziwiać, ale nie dziwiam mnie takiego, czystego z tego powodu, że są to ludzie, trzeba by zastanowić się nad tym, kim są żołnierze, jaka, jaka jest to osobowość człowieka, która hmm, pragnie zabijać dla swoje ojczyzny, mityczne ojczyzny, prawda? I, no i wśród takich owieczek no, znajdą się osoby, które po prostu jadą tam z, z, zabawić się, mając AK-47 czy inne, ja nie, nie znam się, na militarych na tyle, żeby stwierdzić, jaką, jaka broni z w wyposażeniu. Jest to kolejna rzecz, która jest, wzmaga pytanie, czy, czy, czy ta wojna w Afganistanie jest potrzebna. Oczywiście, że jest potrzebna, ale Amerykanom i ich politycy i ich biznesom Dlatego jak najszybciej wszelkie wpływy z Afganistanu, polskie wpływy powinny być usunięte, abyśmy potem na swoim dzieciom nie musieli tłumaczyć. Mamo, tato, zapytali nas kiedyś dzieci, dlaczego pozwoliliście, aby nasi żołnierze mordowali afgańskich cywilów. No Dlatego, że taka była polityka. No Tak nie powinno być. Jak sądziliście politycy, którzy wysłali naszych żołnierzy do Afganistanu, poniosą za to odpowiedzialność, ponieważ jest taki paragraf, który zakazuje prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanych ze wszczynaniem wojenczy czy tego typu rzeczami. Polscy politycy powoływali się na to, że strefa wpływów Ameryki, że nasza koalicja ze Stanami Zjednoczonymi no, zmusza nas do tego, żeby nie tylko biernie patrzeć na jakieś ich działania, ale również, żeby ich wspomagać. No ale wiesz, prawo jest prawem. Prawo nie zostało zmienione. Po prawie politycy zapomnieli. Prawo zostało... Tutaj należałoby się zwrócić do konstytucjonalistów, czy też y, prawników jako takich, którzy mogliby... Sądzę, że no, jest to zbyt gruba polityka, żeby oni mogli na tak łatwym paragrafie wpaść. Sądzę, że na pewno ich y, prawnicy potrafiliby z tego cało i zdrowo wyjść. Sądzę też, że żaden polityk nie może wziąć odpowiedzialności za wojska, które są na taką, na taką dziką... takim dzikim mięsem armatnim, jak widać no, po takich przykładach. Więc tutaj nie politycy, ale i żołnierze. Sądzę, że dzisiejsze wojska idą trochę w tym kierunku. Jak sądzisz, czy praktyki, o których e, mówiliśmy e, w Afganistanie są dosyć powszechne, czy to raczej e, tak e, utrzymuje armia? E, są to incydenty? Oczywiście, że są powszechne, że, że, że kiedy kamera nie widzi, kiedy czujesz się dobrze w e, gronie swoich kolegów, każdy, każdy się zna i wiadomo, na co ona sobie pozwoli, to oczywiście pozwalamy sobie na wszystko, co, co, co, co byśmy chcieli, prawda? Więc sądzę, że jest wiele rzeczy, o których dowiemy się dopiero po latach po latach, kiedy to zaczną wychodzić pewne historie, takie portale jak Wikileaks, zaczną pewne raporty publikować. Chociaż i tak sądzę, że do większości rzeczy no, no, nie, nie, nie wchodzi do raportów, bo tak jak mówię, są to koledzy, którzy się znają, więc żaden z nich by nie, nie pozwoliłby sobie na wyjście z takiego grona, bo byłby po prostu mobbingowany, jakbyśmy to dzisiaj pięknie nazwali. Pewnie z czasem kolejne incydenty tak zwane będą ujawniane. Tak, sądzę, że to być może jakieś przyszłości, pamiętniki ludności, osób konkretnych, które mieszkają w Afganistanie, zostaną w jakiś sposób upublicznione i to może z takich właśnie źródeł będziemy dowiadywali się o takich, a nie innych incydentach. Tak, dziękuję Ci za udział. Dziękuję również. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś w naszym programie ponownie usłyszymy. Też taką mam nadzieję. Do usłyszenia. Gościem programu 7 dni z wolnymi mediami był Bartosz Staszewski, informację czytał Janusz Korczyński, realizacja, prowadzenia i montaż Maurycy Chawranek dla Radia Wolne Media, 12 września 2010 roku.